Nie mów nikomu. To tajemnica. Jestem podnięta. Męczona. Myślę, sobie w łóżeczku. I miałem dzisiaj nagrać odcinek inny, taki w sensie, w ciągu dnia. Uch, przepraszam. Ale Ale nie wyszło. Jutro może coś nagram. No. Mm. I nie wiem dzisiaj wieczorem, teraz w sensie też raczej nic. Tylko tego nie powiedział. No. Miałem i spać już parę godzin temu w sumie, ale się zagadałam w sensie z kogutem się zagadałam, ponieważ kogut powrócił i raczył mnie dużą dawką swojego wariastwa i, i poprawił mi humor w sumie no i, i, i dzięki niemu zrobiłam coś, co miałam zrobić do pracy w sensie y, kogut potrafi działać bardziej pobudzająco niż y, kawa z tegoż powodu i wywołuje duże dawki spazmatycznego śmiechu. Tak. No. Przy okazji. Uch, przepraszam. Nie wiedziałam się, jak to jest, gdy. Gdy dziadkowie w końcu mają dla siebie swoje wnuki i na co ich pozwalają. Tak. Ostatnio modne są takie odcinki. Znaczy, jeśli chodzi o mnie, o Sławka. Tak, nagrywamy sobie z łóżka. Znaczy, oczywiście nie tego samego, żeby nie było. no. I co jeszcze bym mogła powiedzieć zanim odlecę? Mam nadzieję, że jakoś prześpię tą noc. Nie będę się co chwila budzić. I bo już nie zostało. O kurczę, gdzie wam? No. no, już nie zostało dużo mm, snu. Godzin snu. To, że po prostu je prześpię takim dobrym snem. No. Nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. No naprawdę nic mi do głowy nie przychodzi do taką taką błego bł bł bł chwilowo, co jest w moim przypadku bardzo rzadkie. W dzisiejszym nie zdążyłam się zdrzaźnić dwa razy. Raz w pracy, raz po pracy słuchając czegoś. Ale co? To nie jest... Eee... O kurczę, jak się wam... To nie jest... Um, temat, nie, wątek na odcinek. Też w ogóle się zdziwiam mnogością pitów, jakie dostałam. Siedem pitów rano. Nawet ty myślałam, że tyle ich będzie. O, ja których to nawet zapomniałam. No. Rzeczy, zapomniałam, że coś robiłam, a tak powiem. Hmm. Mm. Sobie leżę i patrzę sobie na. znaczy rozglądam się po pokoju. Co ja tu ciekawego mam? Mam, mam aniołka wiszącego na ścianie. Z, z masy. Takiej. Taki szamtowy. I dwa stojące. Na półce pod sufitem. I co mam jeszcze? I mam wnęki takie, które są półkami. I mam wejście do garderoby makaronami zasłoniętą, takimi w sensie, jakby firanką czy czymś. I mam świeczkę. I mam coś, mam? Mam pudełka z biżuterią. O! I książki mam. I kacitełka mam. I wiszącą owcę mam. I mam, mam, coś, czy mam, mam i motyle i drzewo na ścianie. I mam, i mam firankę i taką, taką, to nazywam szmatką, wiszącą u górę na parniszu, fioletową. Cyka. No, nic ciekawego w sumie tu nie ma. Chciałabym mieć taki wielki fotel, walić do toaletkę która tylko robi za. Przepraszam. Za półkę, tak naprawdę. Bo no oni przy niej nie siedzi, ani się nie maluje nic. Mieć taki tuż fotel, żeby tak się w nim rozwalczyć z książką, albo po prostu sobie posiedzieć. Taki... I taki podnóżek jeszcze. O, tak. Może kiedyś, jak się dorobię. Chociaż nie wiem, jak to jest, bo i tak na starość człowiek ma taką emeryturę, że nie wie, czy się świadczy czy błagać. W Austrii, czy gdzieś tam, ponoć, emerytura jest w wielkości zarobków, jakie się miały. No, w sensie. U nas z tym jest naprawdę kijowo, wszędzie, znaczy wszędzie. Nie chcę generalizować. Ale tam Niemcy, czy właśnie Austria, czy Norwegia. Jak człowiek idzie na emeryturę, to zaczyna tak naprawdę życie jest go stać i ma kasę i może sobie jeździć i odpoczywać i korzystać z tego. W Polsce jak człowiek idzie na emeryturę, to to jest tak jakby ktoś glopnął w dupę za to, że tyle lat przepracował. Niestety tak jest. To, to człowiek nie dziwi się, że ludzie podają wtedy w depresji i czymś bo nawet nie dość, że nie mają pracy, że zmienia się ich całe, całe życie, cały cykl dniowy, że tak powiem, całe przyzwyczajenia wszystkie, nawet scenariusze i schematy, to jeszcze do tego dostaję taki... O no kurze! Dostaję taki pieniądze, że rzeczywiście jak śmieć. Nie, no to ziewanie jest straszne, tak mi się załączyło, że nie wiem. Sama siebie zarażam ziewanią. Ciekawe zjawisko. To chyba zna że trzeba iść spać. No. Tak. Może zasnę w końcu. Skoro tak mnie ziewa się. No. Tak. Na no to idę spać. Znaczy, postaram się zasnąć. No. Wow, chodzicie to noc spać ostatnio? Ha ha. ha. Zbieram was sobie do łóżka. Boż już wprawek nie? No nic to Więc więc. Dobranoc noc. I do usłyszenia. Tak. To by było. To by było. Na tyle. godzin później. Jestem w kuchni. Męczący dzień w pracy. Ale w sumie dużo zrobiłam. Więc nie ma kłopię zadowolona. Te odgłosy to kroję mięso. Znowu jestem w kuchni. I zgadnijcie co? Łamała mi się deska. Pękła są. Taka drewniana deska sobie wywróciła i pękła. I na tym kawałku kroję. Czekam mnie zakup nowej deski. Hurro! No. Eee, to za miło nie chce się pokroić. Tak to już ponoć gotowana wołowina ma. że się ciężko kroić. Zresztą nie no w ogóle tym kupić porządny nóż, bo ten, to, to jest porażka jakaś. I zawsze sobie to obiecuję, ale za takie dobre, ostrzone lazorowo i w ogóle sąkie. Zawsze mi szkoda karty. I tak to odkładam I się. Męża sobym nożem, bo nawet się będą na ostrze się zaraz robi tępy. To tak jak czasami z ludźmi, niektórzy pozostaną tempie choćby nad nimi kupowali, że są ostrzy. Co za męcząca rzecz! Symuły wyrobię, kurde. Będę mieć nie jak później, to okroimy. Dzisiaj się nie mogłam powstrzymać. I jedna z kupiącej pieczarki. Mogę obrać zaraz i do żółci to mięsko też. No. W ogóle naszła mi ochotę na buraczki, więc ja kupiłam buraczki. I piątek sobie po prostu ugotuję sobie zjem na ciepło. Buraczki. Widzę, to jest najlepsze, że nigdy sama buraczków nie gotowałam. Nie wiem, czy to z powodu wstydu, czy do dumy. Jakoś tak po prostu. No. A już pamiętam, o czym chciałam nagrać i w końcu nie nagrałam, mianowicie o tym, że bardzo łatwo oceniamy innych, że um, chodzi mi o takie nasz stosunek do wy lub oni i kiedy, kiedy jesteśmy zadowoleni z czegoś, to mówimy my, my Polacy albo my tam nie wiem, ślądzacy, czy my coś tam. A jak coś złego się stanie, że na przykład gdzieś tam jakiś Polak zrobi coś złego, to już, to, już nie, to już nie mamy jedności z nim. To już wtedy nie mówimy my. Jak chcemy podkreślić, że ktoś jest gorszy w jakimś stopniu, dobrze uważam, że jest gorszy, to mówimy oni, albo wy. Ale też jest tak, że jak jest jakaś, jak uważamy, że my mamy jakąś specjalną zasługę, to mówimy ja. Nie? A jak coś się nie uda, to nam się nie udało, ani mi się nie udało. No tak, już po prostu mamy taką tendencję, niestety. No a wszystko i tak się kręci wokół ja i wokół tego, co jest nam wygodniejsze, co nam idzie bardziej na rękę. Z drogą nawet altruiści yy, tak naprawdę mają w sobie coś z egoizmu. Nawet osoby, które nie wiem, szkodniłki, czy coś, to nie jest tak, że całkiem, robią to całkiem za darmo, ponieważ mają z tego korzyści. Ale nie korzyści materialne, tylko na przykład podnosi mi się samoocena, poprawia mi się samopoczucie. Dla niektórych jest jakiś sposób odkupienia, czyli na przykład ma jakieś wyrzuty sumienia z powodu czegoś, a kiedy zrobi coś bezinteresownie, to wtedy czuję, że to jakby niejako jest takie odkupienie win. Różne są tego podłoża. No. Poza tym ponoć Mężczyźni, którzy robią takie rzeczy, czyli coś tak po prostu z siebie, są bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej się wczuwają w to. Bo nie jako kobietom, pewne rzeczy przychodzą naturalnie, prawda? Jest taki stereotyp, że kobieta powinna pomagać innym, być taką matką, polką i w ogóle. Więc nawet jeżeli się angażuje w pewne rzeczy, to robi to niejako naturalnie i nie jest to jakaś taka wielka zmiana, tak? Powiedzmy. Proszę doczęleścić. No, także tak to wygląda mniej więcej. A skąd to wiem? A wiem, bo kiedyś się zajęłam czymś takim że Przebadałam sobie ileś tam, no ponad setkę osób i sobie porównałam niektóre tam czynniki, a poza tym czytałam trochę literatury na ten temat. No. Ale ogólnie jeśli chodzi o tak psychologię grupy i w ogóle te zagadnienia, no to zdajemy sobie doskonale sprawę z niektórych mechanizmów, a i tak... Zachowujemy się tak, jakbyśmy pierwszy raz słyszeli o czymś takim. I nie stosujemy tego. Ale to u mnie tak samo jest. Ja na przykład widzę, że coś robię źle, że jakiś błąd robię, że coś niepotrzebnie. I zdaję sobie sprawę z tego, jaki mechanizm działa i w ogóle i jakoś nie wpływa to na to, żebym przestała to robić, więc... Whatever. No właśnie. Strasznie zimno jest nadal. Znowu te... Było minus 19. Później się, o godzinie 13 zrobiło się raptem cieplej, bo aż minus 9. Teraz znowu jest zimno. Piździ. I to takie dziwne. I później człowieka głowa byłby tak skaczać jak po zimno, czy po czy ciepło. Cieplej, o tak powiem. Bo ciepło to, to nie było. A razu w ciągu dzisiejszego dnia. No i do tego że to słońce, które daje w oczy. Weź tu człowieku iść samochodem. Nie kieruj. Jak nawet pasażer musi sobie zasłaniać, bo nic nie widzi. No ale cóż, no wybaczcie, bo narzekać muszę, już taka manatura. zresztą już na tyle znacie, że wiecie, że jakbym nie marudziła, to, bym, to by to znaczyło, że taki jest, nie wiem, podróba. No, kaha, ostatnio siedzi cicho, się nie odzywa. Myślę, że chyba jest wkurzona. Tyle razy obiecałam, że dojdzie do głosu i jakoś nie bardzo to wyszło. Ale może to i lepiej. Tutaj poczeka na lepsze czasy. W sensie yy, cieplejsze. No. Zimno jej jest może. Tak może Bo ona bardzo nie lubi zimy. Ona wręcz nie cierpi zimy. I, I tak jak jest za ciepło też nie lubi. Też ją to te bardzo drażni. No. Więc pewnie by tutaj w ogóle ją puścił puściła albo coś. Na tym by się skończyło. Nagrywanie. Zastanawiam się też, jak długo pozostanie u mnie tendencja nagrywania częstego. Jak jutro raczej wątpię, że coś nagram, chyba że znowu w nocy. Bo nie będę miała zbyt możliwości. Będę cały dzień pozadałam, No, ale zobaczymy. No. Czy to was też na przykład wkurzają ludzie, którzy lubią się wyzyskiwać innymi? To jest na takiej zasadzie, że niby tak naprawdę aż tak dużo nie poświęcimy, idąc im na rękę czy wyświadczając im przysługę, ale mimo wszystko na dłuższą metę robi się to denerwujące i takie... że Jak już tylko widzicie tę osobę, to już wiecie, że że dajmy jeszcze od was chciała. I czy was to też wkurza, bo mnie to wkurza strasznie. Nie lubię czegoś takiego. A jako jeżeli raz lub drugi z tej osoby pójdzie na rękę lub się jej pomoże, później zaczynamy o sobie myśleć jako o osobie, która no okej, okay, wyświadcza jakieś tam drobne przysługi tej osobie. Ta osoba to wykorzystuje. Czasami na przykład pom pomówi jacy, To jesteśmy wspaniali, cudowni, że jej pomagamy, żeby nam tak poprawić humor, żeby nam podnieść choć trochę samoocenę. A skoro jesteśmy wspaniali, cudowni w oczach, to tym bardziej, tak? Czujemy się w ogóle jej pomagać. No. Bez sensu, nie? Też tak myślę. <słuch> Coś bym jeszcze chciała powiedzieć, tylko nie wiem co. Nie wiem, czy nie będę musiała nacisnąć guziczka łapami ubabranymi od pieczarek i, i ubrudzić Tak, to straszne. Rozmawiałam z Maćkiem D z Sondy XXI wieku, a propos. A propos. Uuuuh, jakiegoś tego. Au! Pokrowca na dyktafon, żeby go nie zniszczyć, nie porysować. No nie wiem, dla was może też spikuś wydać tam, nie wiem, ileś tam pieniążków. Dla mnie nie, więc... Nie chciałabym, żeby od razu wyglądał jakiś zdewastowany, żeby, żeby mu się coś stało. Żeby się poobijał, gdzieś bym będę zabierała. No i... Maciek stwierdził, że on tam się nie przejmuje. On tam gdzieś tam w plecaku trzyma, czy coś. No ja się przejmuję, więc muszę jakieś wymyśleć. Jakiś worek, czy coś na niego. No. Zastanawiam się, czy dzisiaj jakiś wypadek był, bo w stronę no i miejscowości jechało, jak ja jechałam w przeciwnym kierunku, jechało sporo karetek, nie wiem, czy jakiś wypadek był, czy coś, no bo jak jechałam na sedno, to że to było ćwiczenie jakieś, no, nie wiem, jakoś nie lubię dźwięku karetki, jakoś tak syreny policyjne tak na mnie nie działają, jak mam karetki. Jaki, jakiś jest nieprzyjemny. Zaraz człowiek ma jakieś dziwne wizje, nie? Przy dowiedziałam się, że na drugim końcu miasta jakiś czas temu, nawet chyba już ponad rok, miała miejsce taka akcja, że się siekierami rzucali. <grych> jakieś porachunki. No masakra po prostu. Najlepsze jest to, że policja z tym nic nie zrobiła. Nie było w ogóle jakichś zeznania. Nie zbierali ze zeznania świadków, nic. Albo się sami bali. Albo któryś... Któraś z tych osób była jakimś świadkiem koronnym, czy coś nie wiem, czy pod ochroną. No, w każdym razie, w każdym razie takie dziwne to. Nie? Czy policja sobie od tak przeszła na ten porządku dziennego, że no też w gazecie lokalnie o tym nie było wspomniane. A normalnie później policja zbierała siekiery z ulicy, nie? Przecież widziało to full ludzi, no bo jak ludzie zobaczyli, że coś ludkowi inni z siekierami lecą jakieś karki, później ich rzucili te. Nie wiem co to rzucili, to takie co dużo demu daje. I później samochody jeździły tyłem, bo na ktoś zapin zapindalał po osiedlowej drodze i dzięki Bogu, że nikt nie wyszedł w tym czasie na ulicę. No to. Cóż, może i faktycznie to jest naturalne, może to nie trzeba wcale o tym wspomnieć, bo to takie na porządku dziennym już, że. że po co? Na co i dlaczego? Myślałam, żeby nagrać odcinek jeden odnośnie tego, iż teraz jest pełno jakichś religijnych różnych rzeczy odcinków, podcastów, programów, blogów i w ogóle jak ja niektóre rzeczy widzę Tylko się zastanawiam, czy nie skończy się to linczem, że tak powiem no, Nie czy nie to akurat średnio rusza, ale yy, Nie chciałabym, żeby jakiś fanatyk później mi obsmurował tyłek dopadł mnie gdzieś. Dowiedział się, gdzie mieszkam. Nie no, żartuję. Tylko nie wiem tak naprawdę czy jest sens. Czy ja mam aż taką potrzebę dzielenia się tym? Niekoniecznie chyba. Każdy z nas powinien chyba. Chyba chyba, tak powtarzam się, czy zgodzie z własnym sumieniem. Myślę, że chyba zakończę, bo skaczę z tematu na temat i tak naprawdę taka tapka wychodzi. Bo chyba bardziej się skupiam w tym momencie na obieraniu pieczarek niż na tym, co mówię. I niekoniecznie to fajne będzie, tak sobie myślę. Niekoniecznie będzie cool, niekoniecznie będzie jazzy, niekoniecznie będzie takie wow. Niekoniecznie będzie czekać z zapartym tchem na kolejny odcinek. No. Więc ja się biorę za krojenie pieczarek, a wy czekajcie z napięciem na to, co się wydarzy w kolejnej odsłonie mojego audiobloga. Do usłyszenia.